kruszące, które po każdym jednym teście oczywiście ulegają zużyciu. Zadajemy odpowiedni kąt wieży, co daje nam odpowiednią prędkość i wtedy możemy dokonać tego, na no co wszyscy czekają, czyli pociągnięcia za sznur, który zwalnia mechanizm i noga uderza w cel. Laboratorium Luna Park w Warszawie ma też pomóc w przygotowaniu kolejnych projektów kosmicznych w najbliższych latach. Start misji ExoMars jest planowany na 2028 rok, a dotarcie na Marsa dwa lata później.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 Dziękuję Państwa.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 ochrony przyrody. Tak, ta subwencja działa też, wydaje mi się, w sposób, została pomyślana w sposób bardzo sprawiedliwy, to znaczy, że gminy biedniejsze, pozbawione przemysłów, tam, gdzie ta przyroda faktycznie jest cenna, dostają więcej pieniędzy, a gminy bogatsze, Warszawa, też mamy rezerwaty w Warszawie, jest, ten dochód nie jest już taki duży, więc... Ta no i to, to jest ważne, co powiedziałeś, że to nie jest dotacja celowa, czyli tak. gmina może ją przeznaczyć na dowolny cel, na przykład nowe przedszkole, czy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 Stać Ale to jest wartość ogólnopolska, to mhm. jest wartość nas y, wszystkich. Y, mam, mam też, zmierzam do tego, że no, y, takich decyzji też nie można podejmować wbrew lokalnych społeczności.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 Czego skutki niestety odczuwam teraz, ponieważ bo problemy z, z zestawami skokowymi głównie, gdybym w dzieciństwie był spokojniejszy, to pewnie teraz byłbym lepiej, no ale to jednak z perspektywy czasu jednak mogę tylko tak przypuszczać. Rodzice oczywiście starali się tłumaczyć, zapobiegać moim aktywnościom, urazom, no ale wiadomo, dzieci zawsze znajdą sposób, żeby troszkę porozmawiać.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 Ukończyłem najstarszą szkołę w Polsce, chowiankę w Płocku, e, następnie ukończyłem studia, teraz normalnie pracuję, więc e, hemofilia nigdy nie stanowiła trudności, która mogłaby mi pokomplikować jakieś plany życiowe.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 To jest również podawanie czynników, czy właśnie teraz są leki trochę nowszej generacji w celu zapewnienia ich cierpliwości na odpowiednim poziomie. Żeby mogły się normalnie rozwijać, uczestniczyć we wszystkich zajęciach i żyć takim życiem,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 Kilkanaście zakończył. To jest, to jest taki sposób istnienia Donalda Trumpa być może i jemu się to sprawdzało jako biznesmenowi, być może pewne rzeczy przelicytowywał, mówił na wyrost po to, żeby być może gdzieś tam znaleźć jakiś punkt wspólny i dobić, i dobić, dobić targu, dobić, dobić interesu. Pytanie jest tylko czy to się sprawdza? Polityce. To w polityce, a mam na myśli dokładnie o ten przekaz polityczny, czy Trumpowi ludzie jeszcze wierzą? Bo to, że on zostając prezydentem po raz drugi obiecywał w